Działek, 30 marca minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Niezależnie od prokuratury, sprawę przemocy w przedszkolu na Pomorzu dokładnie wyjaśni dyrekcja placówki. W południe sąd partyjny zdecyduje, czy Grzegorz Napieralski pożegna się na zawsze z SLD przez potężne wichury poważne opóźnienia pociągów w Niemczech. Jest śledztwo gdańskiej prokuratury, ale sprawę przemocy wobec dzieci w przedszkolu w Szpęgawsku chce też niezależnie wyjaśnić dyrektor szkoły w Brzeźnie Wielkim. Nauczycielka w podległym mu oddziale przedszkolnym miała bić dzieci, nie wpuszczać do toalety i zaklejać usta taśmą. Dyrektor Jacek Zakrzewski zapewnia w rozmowie z naszym reporterem, że ze względu na dobro maluchów traktuje sprawę priorytetowo. Nauczyciele bardzo przeżywają to i chcemy po prostu to oczyścić, żebyśmy mogli dalej pracować, dla dobra uczniów. Co stało się z tą oskarżaną przez rodziców wychowawczynią? Jest na zwolnieniu lekarskim. Tyle mogę powiedzieć dzisiaj. Co. Przedszkole dzisiaj zamknięte. Zespół wychowania przedszkolnego nie ma zajęć. Śledczy przesłuchali na razie matkę jednej z dziewczynek. Dochodzenie opierają tylko na zeznaniach. Nie ma nagrań i innych dowodów rzeczowych przemocy. Nie Niewykluczone, że prokuratorzy przesłuchają dzieci w obecności psychologa. Na razie śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Za godzinę partyjny sąd zdecyduje, czy wyrzucić Grzegorza Napieralskiego z SLD. W styczniu został zawieszony za krytykowanie lidera sojuszu Leszka Millera. Były przewodniczący sam dąży do wykluczenia ocenia europosłanka sojuszu po z Poznania Krystyna Łybacka. Na ten werdykt wpłynie zachowanie Grzegorza Napieralskiego z ubiegłego tygodnia. Mam wrażenie, że Grzegorz Napieralski świadomie wymusza wręcz werdykt dla niego nie korzysta. W zeszłym tygodniu Napieralski złożył wniosek do Sądu Powszechnego przeciwko liderowi sojuszu Leszkowi Millerowi. Domaga się unieważnienia uchwały o zawieszeniu go w prawach członka partii. Dodatkowo chce, by sąd partyjny zawiesił szefa SLD, bo łamie statut partii. Prawie 300 amerykańskich żołnierzy będzie szkolić na Ukrainie od 20 kwietnia tamtejszą Gwardię Narodową. Na poligonie w obwodzie lwowskim będą też wspólne manewry. Potwierdzają władze w Kijowie. W ćwiczeniach w Jaworowie pod Lwowem weźmie udział 290 amerykańskich komandosów i 900 żołnierzy ukraińskiej Gwardii narodowej Ukraińcy zostaną rozbici na grupy po 300 osób, każda z nich będzie ćwiczyła 8 tygodni. Potem odbędą się wspólne manewry. Amerykanie zostawią dla Ukraińców środki obronne, m.in. kamizelki oraz urządzenia służące do komunikacji. Na wschodzie Ukrainy wciąż jest niespokojnie. Tej nocy separatyści trzykrotnie ostrzelali wojsko pod Mariupolem, z kolei w okolicach Ługańska w wyniku w ostrzału rannych zostało dwóch żołnierzy. Doniecka administracja obwodowa poinformowała tymczasem, że bojówkarze otrzymali w sobotę z Rosji 22 czołgi i pociski dla wyrzutni Grad. Te ostatnie miały jakoby zostać dostarczone w rosyjskim tzw. konwoju humanitarnym z Kijowa. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To cios dla rządzących Francją socjalistów François Hollande. Tak, wyniki wyborów do władz w departamentach oceniają media nad sekwaną. Centroprawica byłego prezydenta Nicolasa Sarkozygo będzie rządzić w siedemdziesięciu regionach, socjaliści w trzydziestu. Francuzi wyraźnie dali do zrozumienia, że nie chcą już rządów partii socjalistycznej, przynajmniej w obecnym kształcie, stwierdza dziennik Le Monde. Czy wynika to z tego, że dla francuskiej lewicy prezydent Hollande posuwa się zbytnio ku pozycjom socjalibralizmu, czy też raczej partia ta ideologicznie wciąż tkwi w XIX wiecznej wizji socjalizmu? To pytanie retoryczne. Ta sama gazeta zastanawia się nad tym, czy można mówić o zwycięstwie prawicy, czy raczej o przegranej socjalistów. Mimo iż Front Narodowy nie wygrał w żadnym departamencie, to jego liderka Marie Le Pen mówi o zwycięstwie, bo i rzeczywiście, o ile w wyborach w 2008 roku na skrajną prawicę głosowało niecałe 5%, to teraz dostała ona ponad 22% głosów. Został też rodzynek, zauważali Parisien, przylegający do Paryża Departament Val-de-Marne, ostatni bastion francuskiego komunizmu. To taki polityczny jurajski park. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Poważne kłopoty mają pasażerowie niemieckich kolei. Silny wiatr zerwał w wielu miejscach trakcje na magistralach łączących Hamburg z Hanowerem i Berlin z Wolfsburgiem. Pociągi są kierowane na trasy zastępcze. Według władz kolei trzeba się liczyć z opóźnieniami sięgającymi 100 minut. Zakłócenia występują także na trasach lokalnych, w tym pomiędzy Kolonią a Düsseldorfem. Przewrócone drzewa utrudniają też ruch drogowy w kilku landach na wschodzie. W Alpach obowiązuje stan zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Chmury i opady deszczu w całej Polsce, lokalnie gra a na południu także śnieg. Miejscami zagrzmi, do tego silny wiatr osiągający w porywach w górach nawet 120 km na godzinę. W Koszalinie 6 stopni, w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Augustowie 7, w Szczecinie i Wrocławiu 8, w Warszawie 10, w Krakowie 11, w Rzeszowie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 A myśląc technologicznie skorzystaj z okazji dziesięciolecia w Saturnie. Teraz dla wszystkich 50 zł na karcie podarunkowej za każdy wydane 500 zł. Przyjdź po notebook Lenovo, procesor Intel Core i5, grafika 4 giga za 3299 zł i odbierz aż 300 zł na karcie podarunkowej. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Nowości ze świata zdrowia.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 Siedem minut po jedenastej. Do południa. Prosto z raju, no raczej. Gdy sportu zdmuchnął świeczki czy dopech, że jedna nieposłuszna par się, znaczy, że miałam okrągły rok na sen. Wybiłam swoje zdrowie i na stół, odstawię pełnej szklanki całe nie dopadnie Im także mogę być. W poczuciu winy przed pokojem tkwić, udając Jest nowa piosenka Renaty Przemyk zatytułowana Raczej już jest kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyno, dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Prosto z lodowego deszczu, który spadł na Ursynowie. Czegoś takiego nie widziałam o tej porze roku. Znaczy, raz pamiętam majówkę pełną śniegu, ale takie, wiesz, kulki lotowe poważne, strażacy, jakiś baner sprzątali, nie mogłam wyjechać z podwórka, ale to są drobiazgi wobec życia, prawda? Natura nas nie oszukuje, ale my czasami staramy się tę naturę troszkę, troszkę przechytrzyć. Perfekcja, to słowo, zrobiło karierę no chyba światowo od kilkudziesięciu lat ludzie o takim stylu, o nawykach perfekcyjnych poszukiwani są wszędzie. Taki człowiek to potrafi precyzować, cyzelować bez końca. Ale jest w tym pewna pułapka mentalna, bo kiedy przekroczy się pewien próg i człowiek jest odurzony tak, że nie potrafi wyjść ze strefy perfekcjonizmu. Nie potrafi też niczego odpuścić. Jadwika Korzeniewska, nasza słuchaczka, która sama do mnie napisała, że ona właśnie taka była, socjolog zresztą z wykształcenia, mówi o sobie tak, że od dwóch lat jest na odwyku od perfekcjonizmu i jako socjolog postawiła sobie taką socjologiczno-psychologiczną diagnozę. Trudno było mi rozdzielić siebie i swoje działania. Piętnasty raz na przykład poprawiam wiadomość mailową, która no w ogóle nie będzie miała żadnego znaczenia już za godzinę. A ja siedzę i dłubię w tym. Na podstawie tego wyciągałam wniosek na swój temat, czyli mm -hmm. oblepiałam się etykietkami. Co mówiłaś o sobie? Mówiłam, no tak, no bo się nie nadaje do tego. Wiedziałam przecież, że to mi się nie uda. Jeszcze przeczytam jedną książkę, jeszcze zdobędę jeden certyfikat i już będę gotowa. Natomiast de facto nie poruszałam się do przodu. Właśnie przez to, że ten mój perfekcjonizm tak. cały czas kazał mi, podnosić poprzeczkę. Ale powiedz dwiga, jak się człowiek czuje, jak się ma w tym procesie? Bo to... jeszcze takiej prawdziwej perfekcjonistki nie widziałam. <głos> to był rzeczywiście szereg rozmów czasami w głowie, czasami na głos. Łapać się na takiej myśli, kiedy sobie wkręcam, mówiąc kolokwialnie, do głowy, na pewno sobie nie poradzę. I zadawać sobie pytania, dlaczego ja tak uważam? Dużo myśli automatycznych powstaje w procesie naszej socjalizacji, czyli w tym czasie, kiedy jesteśmy jako dzieci przystosowywani do życia w społeczeństwie mhm. i rzeczy, które wtedy słyszymy od dorosłych, którzy są dla nas ważni, może się tak zdarzyć, że my je zaczynamy uwewnętrzniać. Po co mi były piątki i szóstki? Bo musiałam być dobra ze wszystkiego. A nie ma tyle no. energii, absolutnie. A. Więc też to jest dużo zabawy teraz w odkrywaniu rzeczy, w których mogę być dobra. Czy nie fajniej było na przykład wtedy posiedzieć na trzepaku, na podwórku? Pofikać koziołki, dokładnie. pobawić się z, z koleżankami. A teraz nie z... mam nawet trzepaka przed blokiem. A i koleżanki się rozpieszczą. Koleżanki się <laughs> rozpieszczą, dokładnie. <laughs> dokładnie tak. No dobra, ale radzisz sobie. Teraz staram się żeby te standardy były na poziomie wystarczająco okej, okay, a nie idealnie, perfekcyjnie, bez zarzutu. Ja to nazywam luzowaniem warkoczyków, czyli takim stopniowym obniżaniem sobie tych wyśrubowanych standardów i sprawdzaniem, co się stanie. Bo perfekcjonista, jakim ja byłam, myślał, że skończy się świat. I wtedy przychodzi to zaskoczenie, że nie skończył się. Nic się w zasadzie nie stało, kiedy ja sobie obniżyłam standardy. Mało tego, mi jestem dużo lepiej. A świat nie zauważył. W jakiej sferze twojego życia jeszcze jest to hasło zbędę Będę Najlepsza? Nie wiem, czy w ogóle już została jakaś sfera, w której przynajmniej nie mam rozpoczętej tej pracy. I w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym idzie to już naprawdę do przodu. A od czego zacząć? No właśnie ja lubię tą metodę luzowania warkoczyków, ponieważ ona nie wprowadza takich wielkich zmian, których się troszeczkę boimy, żeby być badaczem i przedmiotem swoich badań. Czyli robię jakiś krok i sprawdzam, co się stanie, jak ja się mhm. w tym czuję. Czasami na warsztatach mam takie właśnie pytanie, a kiedy jest ta dolna granica? to Do kiedy można sobie luzować te warkoczyki? Ja nie mam na to gotowej odpowiedzi, bo to zależy od osoby indywidualnie. Musi po prostu przećwiczyć na sobie i zobaczyć, kiedy jest ten moment, kiedy ona się czuje z tym dobrze i kiedy też nie szkodzi innym tym, że sobie tak bardzo poluzowała warkoczyki. Ja jestem z momentu, w którym teraz się znajduję bardzo zadowolona. Nie mam też sygnałów z zewnątrz, żeby komuś działa się w związku z tym szkoda. Moim zdaniem bardzo dobra droga. Dużo ułatwia, dużo otwiera, uwalnia tą sztywność myślenia, Myślenia, widzi się rzeczy z innej perspektywy. To jest trochę tak, jakby człowiekowi ktoś rozkodował Matrix. Zupełnie jak w tym filmie. Nagle po prostu nabiera to wszystko sensu. Podoba Ci się, Marek, hasło luzowanie warkoczyków? Tak, bardzo, bardzo. Bo jest takie tak. bardzo przyjemne. Takie taki wnoszące też dużo ciepła, że się nie napinam, tylko jakoś tak... Opuszczam tę strefę aktualnego własnego komfortu na rzecz czegoś innego. O, jest to bardzo otwierające. Ona sobie pomogła, Jadwiga Korzeniewska się nazwa, ona pomogła sobie oczywiście zmienić ten nawyk, stale jest zresztą w tej przemianie, ale też pomaga innym. Pisze bloga. No i teraz co? Cieszy się życiem. To jest wielka odwaga i sprawa, żeby tak mówić o sobie. I myślę też, że ten mail, który napisała do nas do trójki, to też jest takie świadectwo. Mm, poradziłam sobie, chcę się tym podzielić. To też jest takie niezwykle oczyszczające. Ja powiem tak, brawo Pani Jadwigo, a luzowanie warkoczyków przyjmuję do innych sfer. Graczka dzisiaj też z poluzowanymi warkoczykami. A co? Trzeba coś zrobić na tę pogodę. D dziękuję Ci bardzo. Do jutra. Ale widzę, że chyba słońce wychodzi teraz, także to takie jest trochę słońce, trochę deszcz.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 Tous appellent les amours si passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Mam tu sa moją Konstytucję WALLY pas commencer Wondę tylko będąc zanią pas değilnie im zaczynasze Wszystko zanpt Que l'on se gâche. Je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes oejc. J'irai chercher ton art. Dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. Pour que tu m'aimes encore. Selina to dziewczyna, tak, i dzisiaj ma urodzina. To właśnie Selin Dion zaśpiewa z pozdrowieniami i życzeniami urodzinowymi dla wszystkich, którzy dzisiaj urodziny obchodzą. 24 minuty po 11.00, to może Steven? sister for six months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, from past lives I could not imagine. She was three years older than me, but in no time we became friends. We've listened to her mixtapes, Dead Can Dance. She introduced me to her favorite books, gave me clothes and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Mall to watch the barges on ground. Thank mm -hmm. you. Jeszcze tydzień jeden dzień i Stefan zagra w Krakowie. Później Dzień później w Łodzi, ponoć krakowski koncert wyprzedany, donosi pan Zbyszek. To Steven Wilson z listy Przebojów Trójki. Autopromocja. To było poetyckie powitanie wiosny. Ulewny deszcz metafor.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 Tabletki emskie z Wadowic. Solemnie obiecuję, że pomogą. W MediaExpert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Zaczekaj, muszę jeszcze kupić magnes. Ale który wybrać? Najlepiej przyswajalny, w dużej dawce, rozpuszczalny. Każdy poleca coś innego. Jak to jaki? Weź ten, który ma to wszystko. Kup Dejmac B6. Dejmac B6 to najlepiej przyswajalna forma cytrynianu, najwyższa dawka jonów magnezu i tylko jedna saszetka dziennie. Suplement diety Dejmac B6 to rozpuszczalny magnes, który naprawdę się wchłania. No i świetnie smakuje. Muszę zapamiętać. Dejmac B6. Żegnamy. Reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Za 29 minut południe Gościnnie Chill Out Cafe w audycji do południa To może dzisiaj Stefan Pomponiak I Michael Stajp That you're giving me to go ahead I'm stepping off a cliff Now I've got nothing left Michael Stajb, gościnnie u Stefana Pomponiak, utwór zatytułowany Clumsy, strzelał od 24 minuty do południa. 24 lata. Płyta Chaos and the Calm okazała się dokładnie tydzień temu, a już zanotował numer jeden w Wielkiej Brytanii, trzecie miejsce w Australii, numer jeden w Irlandii, w Holandii piątka i w Nowej Zelandii szóstka. Yy, to taki młodziak jak James Bay, Hold Back the River. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. Polecając państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl ukośnik trójka. Na tej stronie wszystkie informacje dotyczące programu, audycji. Yy, można posłuchać te, to, tego, co już było na antenie. Dowiedzieć się tego, co będzie. No i dzisiaj o 3 godziny temu prawie otworzyliśmy głosowanie na polski top Wszechczasów. Wyniki 1 maja polecam Państwu. Pora się pożegnać, będzie jeszcze powieść, ale my już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, Ella Henderson jeszcze na koniec naszego spotkania. Mirror Man. Czyta nową książkę Joanny Bator Wyspa Łza Fragmenty Muzyka Tetno Oraz Maria Pomianowska I Błodyk Kiniorski Fragment 16 Pamiętaj, że ta podróż To moja jedyna ostatnia nadzieja Radykalnego przewrotu Witkacy Dom w dżungli niedaleko Galle wygląda jak wielopoziomowy wigwam ze szkła, zawieszony nad ziemią. I spaceruje po jego otwartych, drewnianych galeriach, zdziwiona napierającą ze wszystkich stron zielenią, wobec której zawodzi słownik przywieziony z innego świata. Bo jeśli powiem bujna, dzika, szalona, ekscentryczna, żarłoczna, to wszystko będzie na nic. I można co najwyżej wesprzeć się cytatem Witkacy malarz tak opisywał Ceylon swemu ojcu malarzowi. Dziwne tataraki oliwkowo-zielone. Na stawikach nenufary purpurowo-fioletowe. Coraz wścieklejsza roślinność i ludzie coraz bardziej jaskrawo, ale cudownie ubrani. Fiolet, żółć i purpura, czasem zieleń szmaragdowa, co przy ciałach czekoladowych i brązowych robi efekt piekielny. Góry robią wrażenie czegoś miękkiego, zrobionego z torfu. Drzewa o liściach form niebywałych, od olbrzymich, fałdzistych, powystrzępione w drobne ząbki różnych kształtów. Drzewa pokryte kwiatami od purpury i mini oranżowej do fioletu i laki z białą, dalej tekst jest nieczytelny. Nie wiadomo, co było białe. Ta dżungla otaczająca szklany dom potrzebuje miejscowych określeń, tak jak cebula i karczochy z pól awlony języka bab w czarnych chustach, by naprawdę istnieć. Nasze europejskie opowieści kruche się tu wydają i blade, a czas przypomina jagery, kruszy się w moich zębach, zostawia słodko-gorzki posmak. Być może, kiedy wrócę po kilku tygodniach do Europy, jeśli oczywiście uda mi się wyrwać z gorących ramion wyspy, okaże się, że poza wyspą łzą minęły dekady i dopiero wtedy zobaczę swoje siwe włosy. Ten piękny dom który miał mi dać wytchnienie, ma niespokojne serce I trzeszczący szkielet wsparty na sześciu wysokich stalowych nogach Na górnym poziomie mieści się kuchnia i wielki przeszklony salon Niżej są trzy otwarte na dżunglę sypialnie połączone drewnianym podestem W każdej łóżko z szarą i dziurawą moskitierą A zepsute od dawna słomiane rolety przed niczym nie zasłaniają Bo same należą już do świata zewnętrznego od jakiegoś czasu nie zwracam już jednak większej uwagi na owadzie życie, bo przyzwyczaiłam się do niego. Wytrząsam coś wielonogiego i czerwonogłowego z buta do biegania. Udaje mi się nie połknąć szarej, wystraszonej drobinki o twardym pancerzyku, która wlazła między włosy mojej szczotki do zębów. Zwracam dżungli zwłoki ćmy wyglądające jak skrzydlata mysz, bo utonęła w kubku zielonej herbaty. Problemem stały się większe stworzenia. Nocna wycieczka do łazienki przypominającej szklaną windę jest przygodą, z której nigdy nie wiem czy wyjdę bez szwanku bo dżungla wyciąga do mnie ręce i za każdym razem czuję, że coś czai się na dachu z którego raz widziałam nawet zwisający nerwowo rozkołysany ogon Wokół szklanego domu nie ma żadnych ludzkich siedzib, ani świateł i kiedy gaszę swoje, otacza mnie ciemność gęsta jak sierść i zjeżona pod której naporem dom trzeszczy i kołysze się. Żyję tu w świecie nie tyle nieprzyjaznym, ile obojętnym wobec mnie. Gotowym mnie zmiażdżyć, jeśli naruszę jego prawa albo przez nieuwagę znów rozdepczę jakiegoś ślimaka. Dlatego nawet nie próbuję wypłoszyć tej żaby, która co wieczór odwiedza mnie w pokoju, by po godzinie czy dwóch wpatrywania się we mnie czmyknąć w czerń dżungli. Nie wiem nawet, czy jest realna, czy powstaje z mojej samotności. Jak te cienie, które przychodzą po niej, duszne emanacje ciemności, szepczące coś nachalnie i prosząco. Nie wyobrażacie sobie nawet, jak bardzo moje życie tutaj może być męczące. To ciągłe rozdwojenie uwagi pomiędzy światem widzialnym i niewidzialnym po prostu mnie dobija, pisał Buwie. Dom przepiękny z zewnątrz, w środku jest zaniedbany i pełen szczelin, przez które dżungla włazi do środka. Po wielkim salonie na górnym piętrze hasają wiewiórki, a kiedy wrzucam coś jadalnego do kosza, po chwili dobywają się z niego piski i mlaski jakichś innych zwierząt futerkowych. Rozpadające się kuchenne szafki stały się domem wielopokoleniowej rodziny mrówek, które są tak bezczelne i pewne swego, jakby miały na swoim sumieniu cały ród z Makondo. W szklanym domu jednej z podobnych do siebie nocy, których już nie odróżniam od siebie, bezsennej i rozedrganej, bo od morza wieje wiatr w nagłych, nerwowych zrywach, myślę o zwierzętach z całą empatią i bezsilną czułostkowością, na jakie stać nieortodoksyjną wegetariankę. Myślałam chaotycznie i przyznajmy, bez najmniejszego pożytku dla zwierząt, które wokół szklanego domu wrzeszczały, ciamkały, wzdychały i parzyły się w gorącej ciemności, a nie oddzielała mnie już od nich nawet szyba, bo rozsunęłam wielkie okna, by moje ponad miarę wrażliwe tu ciało poczuło to wszystko na sobie. Niech żrą je komary i muszki, niech wsiąka w nie zapach owoców drzewa bochenkowego, które spadają z łomotem i rozpryskują się na kamieniach eksplozji srebrzyście lśniącego miąższu i śliskich pestek. Niech chłonie swoimi porami zawodzenie mnichów ze świątyni na cyklu. Iby nie było zbyt ślicznie i egzotycznie, zawodzenie nagrane jest na płytę puszczaną na okrągło przez głośniki. Także po kilku dniach człowiek ma ochotę wziąć śrutówkę, wycelować i rozwalić w drobiazgi ten świątynny sprzęt. Nie ocale ani nosorożca, ani jaka ani słoni, które pojechałam obejrzeć w rezerwacie, będącym, jak każdy rezerwat, miejscem, gdzie człowiek próbuje nieudolnie uratować od całkowitej zagłady tych, których świat wcześniej zniszczył i splugawił. Główną atrakcją turystyczną jest tu kąpiel słoni, które pędzone przez strażników maszerują do rzeki przez uliczkę sklepików z pamiątkami i restauracji. Słonie mają łańcuchy na nogach, strażnicy, długie, ostro zakończone kije, turyści, aparaty fotograficzne. Ludzie tłoczą się na brzegu rzeki, w której zanurzają się olbrzymy, wychylają się z balkonów kawiarni, a kiedy im się znudzi, obracają się i wypinają w stronę słoni tłuste tyłki. Po kąpieli w rzece słonie idą przez wioskę pośród sklepów z ciuchami w słonie, figurkami słoni, torebkami ze słoniami, papierem listowym ze słoniowych kup. Wielkie, mądre łby Smutne małe oczka Wydzielają zapach ciepły i przenikliwy Samotność w tropikach ma szczególny smak Bardzo dojrzałego mango Które zjadam tu w wielkiej ilości Kiedy za głęboko wgryzie się w skórkę tego owocu Jego słodycz nagle zostaje złamana goryczą Tak doskonałą, jakby boska ręka Każde mango zanurzała chwilę po stworzeniu W czystym destylacie bólu Dni spędzam na zmaganiach z tekstem i dżunglą, albo wałęsam się po forcie Galle. Krążę po pięknych obronnych murach i łąkach u ich stóp, gdzie pasą się konie i jedna krowa. Piję nieskończone ilości herbat, kokosów i owocowych soków. Mówię no, thank you, lub nic nie mówię na hello, you want tuk-tuk, hello, hello. Zwłaszcza kiedy to jęczenie pada z ust prześladującego mnie tu od początku kierowcy w różowej baseballówce. Od czasu, kiedy na wyspie była Sandra Valentine, wiele się tu zmieniło I miasteczko coraz bardziej zaczyna przypominać jedną z turystycznych atrakcji Odgrywających przeszłość i tradycje w teatrze lekcji gotowania, etnicznych pamiątek, przytulnych kafejek I restauracji o kolonialnym wystroju i dziwnie wystrojonej obsłudze W jednym z takich lokali, prawie pustym, przysiadł się do mnie któregoś razu starszy, drobny mężczyzna Wyglądający nieciekawie i tak krucho, że nie wzbudził ani mojego zainteresowania, ani niepokoju. Pozwoliłam mu więc zamówić dla mnie kolejny dzbanek herbaty, tym bardziej, że znów padało. Miał staroświeckie okulary w rogowych oprawach i brązową twarz przypominającą pogniecioną papierową torebkę. Posapywał jak astmatyk. Trzymał na kolanach starą skórzaną teczkę. Z porozumiewawczych spojrzeń i uśmieszków wymienianych przez kelnerów Wywnioskowałam, że mężczyzna z teczką może być lokalnym wariatem, choć zapytał tylko Where are you from? Do you like Sri Lanka? A kiedy nalałam sobie filiżankę herbaty, wyjął z teczki płaską kasetkę wielkości mojego notebooka i położył ją na stole. W środku były trzy rzędy kwadratowych pudełeczek z przezroczystymi wieczkami. To, co na pierwszy rzut oka wzięłam za małe czarne gwiazdy, okazało się kolekcją pająków mężczyzna wejmował jedno pudełeczko trumne po drugim i układał przede mną z taką pełną namaszczenia powagą jak autystyczne dziecko swoje zabawki kiedy już pająki zostały wyeksponowane w tym niespodziewanym dla mnie pajęczym pokazie właściciel kolekcji powiedział z naciskiem Spiders are very beautiful ale jeśli to było hasło znów nie znałam poprawnej odpowiedzi więc po prostu spakował wszystko do kasetki, pożegnał się i wyszedł z kawiarni w o zmierzchu deszcz. Czasem, przyznajmy, że częściej niż czasem, nic się jednak nie dzieje w galle. Wczoraj jednak w muzułmańskiej części fortu minęłam stojącą w drzwiach starą kobietę, nieruchomą i zapatrzoną w dal, jakby czekała na kogoś, kto pół wieku temu powiedział jej, że ją kocha, i obiecał, że wróci Ubrana w starganą burkę Trzymała w dłoni klatkę z zieloną papugą Minęłyśmy się bez słowa Bez gestu A ja nagle poczułam pod palcami Coś twardego i gładkiego Jak księżycowy kamień Wiedziałam, że znalazłam Zachaczkę Dłoń starej kobiety Tęsknota i zielone pióra Sandra Valentine i Anna Carr pojawiły się znów w mojej głowie jak dwuwarstwowy palimpsest, nierozdzielne, połączone tym tropikalnym ptaszyskiem ekscesem, który zwiał ze strychu Demiurga. Anna Carr będzie kolekcjonowała dziwne nagłówki z tabloidów, jak ja to robię od lat, takie jak ten. Naukowcy twierdzą, że Polsce grozi inwazja papug, Joanna Bator, Wyspa Uza. Czyta Danuta Stęka, muzyka Tetno, Tomasz Drozdek oraz Maria Pomianowska i Włodek Kiniorski Spłyty Smok Dwugłowy. Gościnnie Jan Suświło. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do piątku o 11:50. Zapraszamy.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 o Marek Niedźwiecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl ukośnik trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Nie. Żegnamy reklamy. To program trzeci polski.